Ja będę krótko mówił o obietnicach Bożych. Może być, jeśli Bóg, jeśli Ty staniesz na nich z wiarą. Bez wiary nie ma żadnej gwarancji dla człowieka. Bez wiary to jest takie spędzanie czasu. Pomodlimy się. Boże, ja proszę Cię za wszystkich tych ludzi, za Kościół, jeśli my gdzieś stracili Cię, Panie Naprawdę, Twoją obecność To, co Ty dawałeś I to było Proste ludzie odrzucili to Ja przepraszam Cię, Panie Publicznie Przepraszam Cię Za pogardy Za postawy sztywne Że ludzie odrzucali to, co ducha Twojego to, co idzie z prawdziwym Twoim Duchem Świętym, z namaszczeniem Pana. To, co Ty przygotowałeś dla tego miasta. I jeśli pozwolisz nam zadziałać, Boże, w Tobie, w Twojej mocy, to proszę, błogosław nas. Błogosław tych ludzi w Kościele, w Polsce, tu w Łodzi. My nie ożalamy się, ale prosimy przybaczenia przed Tobą. Jeśli jest, Boże, Twoja przychylność, okaż nam w służeniu, w modlitwie. My nie zamierzamy chodzić w kółko i być bezu, bezużytecznymi. Nie dlatego powołałeś nas, Pani Ty. Ty dałeś obietnicy i... Ja przepraszam, Boże, kiedy ludzie zrezygnowali z Twojego deszczu, z Twojego prowadzenia. Jeśli jeszcze dasz, jeszcze dasz łaski, Boże. I mądrości, jak wejść ludziom Twoją chwałę. Będę wdzięczny Tobie. Ty obiecałeś i nigdy nie rezygnujesz z obietnic. Ja postanawiam jak pastor, nie wracać do starego. Nawet jeśli ludzie zechcieli iść do starego, nie, wra nie będziemy wracać do starego. ale proszę Cię, pobłogosław nam, wprowadź nas w nowe. W imieniu Jezusa. Amen. Imię Pana jest mocną wierzą. Tak mówi Słowo Boże w psalm 18.10. Imię Pana jest mocną wierzą. Jest ludzi, którzy w kościele oni tak i nie zrozumieli, na komu ufać. W każdym wiatr, trudna sytuacja, Chwyta... ludzie chwytają się za cokolwiek, za jakieś balwanów, czciny. Jeśli uchwyci człowiek za czciny, to chyba ona nie uratuje. Trzcina to jest takie, o tak chodzi. Zazwyczaj ścina to no, nie może uratować. To nawet nie drzewa. Ludzie chwytają się za różne posągi, w cudzysłowie, duchowe różne, swoje warownie, ale ucieczka i zbawienie, ratunek, zwyczajstwo, chodzenie, spełnienie obietnic jest w imieniu Pana. Powiedz w imieniu Pana. I imię Pana jest tą, tą wieżą, tym zamkiem, gdzie można się ukryć. I tak jak powiada imię Pana jest mocną wierzą. Powiedz ze mną, imię Pana jest mocną wierzą. Chroni się w niej, tu napisano, chroni się w niej, chroni się do niej sprawiedliwy, sprawiedliwy i jest bezpieczny. Вот, różnica jest, do kogo chroni się Kościół, do swoich życiowych spraw do, do czego chroni się Kościół czy On stawi Słowo Boże i imię Pana on zna jeśli znasz imię Pana to Bóg spełnia w tym imieniu obietnicy także i modlitwy tak jak mówią, ja zobaczyłem bardzo duży niedostatek modlitw modlitwach, bardzo duży nie ilości modlitw nie poświęcenia Dziękuję Wam za Wasze poświęcenie, ale ja, pastor, nie chcę, żebyście byliście rozczarowani. Bo znowu i znowu przez spędzenie czasu na modlitwach, na modlitwach niektórych jest dobra rzecz, jedyna, że ludzie sami, którzy modlili się, zbudowanie. Ja wczoraj mówiłem, raz tam to jest jeden plus z modlitw, że ludzie mogą być zbudowani. Ale z modlitw musi korzystać Kościół, miasto. Ale właściwych modlitw, właściwych modlitw, zdrowych modlitw. I Boże, proszę Cię, uzdrow nasze modlitwy kościelne. Nie mówcie Amen, dopóki nie, nie nauczycie się. Ja Wam nie powiedziałem. Nauczcie się modlić. Nauczcie się modlić. Bo to, że my szybcy, szyb, szybko mówimy słowa, nawet w modlitwach. 90% słów jest pustych. My ich deklarujemy i nie odpowiadamy za te słowa. Ja mówię, Boże, ochroń nas od tego. Moja modlitwa, Boże, oczyść nas od słów pustych. Znaczy, puste słowa, oni także niebezpieczne, jak i złe słowa. Dlaczego? Bo stwarzają próżnię między Tobą, a tą odpowiedzią od Boga. Wy mnie? Nie, nie rozumiecie. Słowa wspólnych modlitw, kiedy my dużo rzucamy różnych słów. Jest słowa, które wychodzą w proroczym duchu, rzeczywiście. I ich podważać nie trzeba. Ale jeśli my modlimy się niewłaściwymi modlitwami i tylko rzucamy hasła, dużo. Modlitwa powiedziana w Bogu. Bo nie jest stuprocentowe spełnienie jeśli ty modlisz się i później mówisz, że gdzieś ona się podziała i nawet lecisz dalej za następnymi tematami modlitwy, za czymś innym ja osobiście w swoim życiu sprawdzam, modlę się o człowieku o kościele, jakimś, o grupie stoję z kimś w modlitwie sprawdzam, sprawdzam stało się jest, wykonało się powiedz słowo, wykonało się tak ma podejść też Kościół to nie dlatego, żeby psuć czymś wiary, czy no, na niektóre sprawy potrzebny czas rzeczywiście, ale musi być rozważanie ale Bóg, jeśli daje coś w modlitwie ja Wam powiadam, ono spełnia się i większość rzeczy spełnia się od razu jeśli oni czy czas nie spełniali się to jest wina modlitwy no, nie samej modlitwy, a ludzi, którzy się jakoby modlą. I nie można zrzucić na wszystkich, które... Ja wczoraj cały wieczór o tym myślę, że Bóg mówi o dwóch osobach. Mówi, mnie wystarczy nawet dwie, ale z... Które umieją praktycznie się modlić. Które znają zgody. Które, jeśli pomodlą się modlitwą wiary, stanie się uwolnienie duszy, powodzą się, stanie się. które pomodlą się, zaczną modlić się modlitwą zgody. Wczoraj my uczyli się. Modlitwa zgody. W niektórych kierunkach ją trzeba przewrócić. Modlitwę u pastora. Tylko, że z czezwym duchem. Zgoda musi być, wczoraj uczyłem, 100%. w tym, Tak, jak ty modli się, musi modlić się i druga, i trzecia osoba. Tak samo, w tymi słowami prawdopodobnie nie musi być jakiś modlitewnik taki jak książeczka ale taka reguła w modlitwie zgody jest innej nie ma, tam nie odbiega się, że każdy może modlić się tak jak mu podpowiada dusza to pomyłka, to strata czasu takiej modlitwy dlatego na no, jakieś czas zawieszali modlitwy dla odpoczynku, że niech ludzie odpoczną później odświeżą się, kto zdecydowany modli się modlitwą zgody wejdzie w takie, to jest łańcuszki jakich nazywają, nie wiem есть такие слова, ну такие Волнечение в молитвах в домах. Молитва с она на отдельно больше, она не из А я зауважил, уже исполнная молитва тоже с достаточно мощно хрома. Не справа то координаторов не не не до не не не не то не не не ну, и и не не на ona wiele o czym decyduje i o tym stanie, co to, który jest w kościele, modlitwa decyduje. To, co dzieje się w Twojej służbie, modlitwa, ale właściwa modlitwa. Nie spędzenie czasu, nie gorliwość. Niektórzy próbują wyprodukować za ten czas, te lata, niektórzy stali gorliwi w modlitwie, a ich modlitwa nie właściwa, To jest takie... И <laughs> Бог не знаю, ну, не слышит молитв, которые мы не моллим еще, на, есть на засадах Божьего Слова. То не вычискивание только версету засады. То одна из важнейших засад, самое Слово Божье на ним на подставе. А из засады, которых Бог учил в молитве. то это ставильничая молитва, есть свои засады. В каждой общей молитве есть несколько разных молитв. Можем еще oddzielać ich, znać, kiedy Duch Boży pobudza, modlitwę się a kiedy On modli się modlitwą wiary, przez i uwalnia ludzi. Od modlitwa o duszy, my modlili się, modlitwa wiary, uwalnia duszy i uwalnia. Kilka telefonów otrzymał uwolniona dusza, tam, tam, tam ludzi, mówią, no i milo, nie, kiedy dusza e, zniewolona, jak mówiłem, to i Duch działać w, prawidłowo nie może i człowiek niewłaściwie nie zna, jak nie trafia tak, jak należy mu w różnych sprawach i ludzi, ludziom, ja zauważyłem nie trudno przy, e, pokutować stać w głębokiej pokucie tam, gdzie była ściana, oni nie mogli przelamać, bo co takie uwolnienie duszy I, tak, i, i wiele innych rzeczy dusza zaczyna inaczej widzieć kiedy dusza uwalnia się to e, serce zaczyna inaczej za, no, widzieć wszystkie rzeczy. Każda modlitwa musi być święta. Powiedz słowo święta. Nie chaotyczna, a święta. Kościół chyba zapomniał, że modlitwa to świętość. Imię Pana jest mocną wierzą. Generalnie to, co ja powiem teraz, to jest imię, imię, imiona Boga, w których jest obietnicy, na których warto stać w naszych modlitwach, na podstawie naszych modlitw, niektórych też. I w ogóle w życiu, w ogłaszaniu jest wyznawanie, wyznawanie jest wyznawanie, jest wyznawanie też słowa, wyznawanie słowa. Вот. вот. И обетницы Божие в другом листе до Коринтян 20 и 22. Псано было обетницы Божие 20-й Или их было, в нем знала свое свои так. Dlatego też przez Niego mówimy Amen ku chwale Bożej, tym, zaś, który nas utwierdza wraz z Wami w Chrystusie, który nas namaszczył, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych. I dał zadatek do serc naszych.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 i największe obietnicy abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury uniknąwszy skażenia jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość i właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę tam cnotą, cnoty poznaniem Uzupełniajcie na Waszą wiarę. Celem tego słowa teraz jest uzupełnić Twoją wiarę. Jeśli Ty masz wiarę, to będzie dla Ciebie korzystne. I dla Twojej duszy, dla Twojej rodziny, dla Twojego otoczenia może być. Biblia mówi, że darowane nam zostały drogie. I największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Czyli po części to, co ma odbywać się w naszym życiu, ono może stać się tylko w samym Bogu. I jeśli my stajemy obądź co w modlitwie, modlitwa proszenia, prosimy Boga, to musi być temu jakaś podstawa. I wtedy jest odpowiedź. Jeśli modlitwy dosyć płytkie, to i odpowiedzi nie, nie będzie. Albo diabeł kradnie słowo, albo on prosto nie dopuszcza swoje prawa w świecie duchowym, w tak stworzony duchowy świat. W niektórych z twoich życiowych sytuacjach, czy modlitwach, no, musisz nieprosto tylko w kościele, nieprosto tylko walczyć z diabłem, fanatycznie, sorry, jest bój, który toczysz, staczysz bój. Ale fanatyzmu, czy tylko walki jakieś, też niepotrzebne. Czasami wystarczy stać na prawdzie i otrzymasz to, czego oczekujesz. I tam nie potrzebne żadnej walki, jeśli staniesz właściwie w sprawach swojego życia. I dlatego w Nowym Testamencie Pojawiło się takie nowe pojęcie, jak imię Jezus. Modlitwa jest w imieniu Jezusa. On sam powiedział, że o czym by nie prosili w moim imieniu, da Wam. Da. O, prosili Ojca. Nasza modlitwa jest skierowana wyłącznie do Ojca. Powiedz, do Ojca, który jest w niebie. Przez Jezusa Chrystusa nie ma innego pośrednika. Jest imię Jezus i przez Niego przychodzimy do Jezusa. i w imieniu Jezusa imię Jezusa On przez to dał nam autorytet władzy w naszych modlitwach w modlitwach duchowej walki w modlitwie wiary która modlitwa wiary skierowana do konkretnego obiektu jeśli od na przykład, modlisz się modlitwą wiary jeszcze raz mówię, o dusze to dusza będzie uwolniona a jeśli modlitwą wiary modlisz się Boże niech mnie polepszy się coś, to w słowie polepszy się coś nie ma nic. No niech nie, jakoś tam polepszy się, albo no. Ale jeśli młody módl się modlitwą wiary dusza, uwolnij się i uwolnij się. W imieniu Jezus wesz, no jak on powiedzieć, tak przed cały autorytet Boga powiedz, autorytet Boga. W Starym Testamencie to jest obraz, który nie wyrzucony. On jest. Jego trzeba używać. W Stary Testament Pisma, tam naród Boży opierał się w obietnicach na imię Boga. Często słyszycie to w modlitwach Dawida czy innych że Tak jak tam вот w tym Napisano, że imię Pana jest Wielką, czy Mocną wierzą Mocną wierzą A oni Pokładali się na tym imieniu Bo tak postanowił Bóg Że w imieniu Boga Było znaczenie Bóg wielkie znaczenie daje imieniu On nie rozrzuca się imionami. Imien Nawet w życiu ludzi my widzimy taką postawę, że niektórym apostołom było zmienione imię Saul na, na Paweł pamiętacie? A Szymon na Piotr Szymon to czcina z jednego tłumaczenia, to nie tylko czcina tam jeszcze jest znaczenie ale czcina, na czcinie trudno się upierać, prawda? Tak jak Wam na początku powiedział. A Bóg mówi ja prowadzę cię drogą, żeby dać Ci imię Piotr, który się tłumaczy kamień albo skawa. Prawda? Kamienie lub skała. A jest różnica między kamieniem i czciną. Na kamieniu można oprzeć się, a na czcinie chyba nie. Niektórzy powiedzą. A umiję. Chrześcijanie dosyć w naszych czasach umiejętni nie zawsze byli. A na czcie można, z czciny można jakiś plot sobie zrobić. Nie plot, a jak.. no, coś tam zrobić. Ja taki plot szybko się. Z, z, z, no, jeśli ogień jego dotknie, on psz... i nie ma. Widziałeś, z czciny dach czy plot. On ze sloma. No, czcina, słoma, to jest no, bliskie pojęcie, bo w różnych narodach, no w Afryce z trzciny robią na przykład, tak? Bo tam jej dużo gdzieś w dżungli. Z trzciny robią te, te różne takie. No, wiecie, dom Twojego życia, Boży duchowy dom, po pierwsze to i Kościół, i Twoje osobiste życie, świątynia Twoja, nie musi być budowana ze trzciny. Amen to, co ze ściny, jeśli w modlitwie coś ze ściny w Kościele, jego trzeba szybko usunąć, bo spłonie. Jeśli w duchowym życiu coś ze ściny szybko trzeba usunąć, bo spłonie i z czym zostaniesz? Biblia mówi, że zostaniesz zbawiony, będziesz zbawiony, ale nic ci nie zostanie od tego, co jest na No, Taki Kościół. My nie musimy być jako baloniki nadęte, ba baloniki, tak? Baloniki nadęte, takie a w sumie w sobie nie mający nic. To nie to. Nie to. Kościół pełen dóbr Bożych. Tak, tak widzi go Bóg. I w imieniu Jezus wyszło, tak jak w Starym Testamencie, polegali na imieniu Boga. I dla Izraelczyków było to tak ważne i święte. Oni z pokolenia w pokolenie przekazywali imiona Boga. Powiedz imiona Boga. Oni jeszcze nazywają się na przykład e, Jahwe. Świadkowie Jehowy od tego słowa w ziemi, słowo Jehowa. Jahwe jest. To jest biblijne, hebrajskie słowo. Jahwe Pan. Powiedz Pan. No Polsce to najbardziej rozpowszechnione słowo. Pan i Pani. Pani i Panowie. W Biblii Pan był tylko jeden. W do Boga zwali Pan i Jego imię było określone. Pan Wszechmogący. Znaczy Bóg Wszech, pan Bóg Wszechmogący. Pan Bóg Wszechmocny. To niektóre z imion. Pan Bóg wszech obecny. obecnej. To niektóry. Ja o tych właśnie imionach nie będę. ich dosyć dużo, ich może być tam iłość no, powyżej 20. Ja, ja będę miał krótko z wami kilka z tych imion, nie, nie z tych, które przeliczył teraz, ale ja chcę, żeby wy zrozumieli, że naród Boży pokładał się na imieniu Boga w całości. Dlatego nawet. Pro psaumista psa, mówi, że to ukrycie, imię Pana to moje ukrycie, w nim ukrywam się. Czyli dla nich znaczenie imienia było tak ważniejsze, bo Bóg według tego z nimi działał. Jeśli oni poznali e, Boga jak wszechmogącego, kiedy On im otworzył się jako wszechmogący, On zaczynał z nimi tak działać. Jeśli dla ludzi On taki nie otworzył się jako Wszechmogący, to imię Jezus też dla nich w tej dziedzinie jest prosto e, pustymi słowami. No, ot, tak jak na ulicach mówią, o Jezu, no, no wy znacie, że takie jest w to, jest, to niczym się nie różni, że Kościół mówi im, w imieniu Jezusa, a na ulicy, o Jezu, o Jezu", o Jezu" no i tam w domu o Jezu. czym to się różni? Niczym. A kto wygrywa? Diabeł, bo on śmieje się z niewiedzy ludzi, że w imieniu jest autorytet i w niego coś włożone, cennego. Ty musisz poznać to, co włożone w to imię i kiedy ja stoję i mówię, mój Bóg Wszechmogący, w imieniu Jezusa ja mówię o tym. to może rzeczywiście w Nowym Testamencie to wszystko weszło w imię Jezus, ale musisz stać na podstawie Słowa Bożego. Kiedy diabeł pewną dziedzinę kusi albo gdzieś daje jakieś braki, to musisz znać, na czym polegać, gdzie Twoja ucieczka, gdzie Twoja wieża mocna. Jeśli stajesz w tej wieży, to będziesz w zwycięstwie, będziesz, wejdziesz w zwyczajstwo. Pierwsze z nich, ja ich po kolei przyczy, to jest, ja będę je używał dzisiaj jednorazowo słowo Jahwe. Wy nie obrażacie się na słowo Jahwe? To jest hebrajskie, słowo Pan no, wam nikomu to nie przeszkadza u nas w kościele nie ma antysemityzmu my kochamy Żydów i błogosławimy ich pamiętajcie bo i wśród nas jest ludzi którzy pochodzenia żydowskiego i e, ja znam jest kościoły, które boją się tego używać a niektórzy przesadzają w tym tak aż no. Jahwy to jest z Hebrajskiego. I pierwszy z nich Jahwy Ire. Irre, tak się nazywa. Z końcówką H. Irech. Irre. Ja przeczytam z pierwszej Mojżeszowej 22. Pierwsza Mojżeszowa 22, 13. Pierwsza Mojżeszowa 22, 13. To co powiem, i jeśli to wezmiesz to teraz do swoich modli, do swojego życia, niech jak przejdzie jak obi, obi, objawienie w Twoje życie, niektóre z tych obietnic, to pewne rzeczy na podstawie tych obietnic, pewne rzeczy na podstawie tych obietnic będą się spełniać w Twoim życiu i w Kościele Twoim, i w Twoim osobistym życiu. I jeśli Ty wezmiesz to jako objawienie, staniesz na tym, pewne rzeczy zaczną się objawiać w inny sposób. Może modliłeś się albo czekałeś czegoś i tak i nie stało się. Musisz stać nad tym, co Bóg obiecał i wtedy On wypełnia swoją obietnicę. 22, 13, pierwszy Mojżeszowej. Mowa idzie tu w słowie 13-14 wersety. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał, uwikłał się w krzakach,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 Pan zaopatrzenie. Powiedz, Pan mój zaopatrzenie. Pan moje zaopatrzenie. Do tego czasu Izraelczycy nie znali Boga jako w ogóle e, Abraham to pierwszy wierzący. Przy tym byli ludzie, które Bóg prowadził. Takich, takich jak Noe, pamiętacie? Arka Noego i tam. Inni. Ale, ale tutaj, jeśli chodzi... Tutaj, jeśli chodzi o Boże imię, to ono e, przed tym jeszcze nie było objawione Izraelczykom i oni nie mogli, te ludzie, którzy nawet byli z Abrahamem, z Abrahamem, ufać Bogu jako temu, który zaopatrzy, czyli ten Bóg, który za, Pan zaopatruje. Pan zaopatruje. Tu pierwszy raz, stało się to objawienie i w jakich okolicznościach przy tym była tam e, pewna ofiara zaopatrzenie, ono, ono najczęściej związane z ofiarą powiedz z ofiarą czasami ludzie no, próbują przed Bogiem chodzić im w kości przychodzą do kościoła, ja słyszał różne, różne przyjdź do kościoła i Bóg Ci wszystko da, takie pojęcie ja troszeczkę boję się takiego pojęcia to znaczy wszystko da... my rozumiemy, że Kościół i, i Boży Dom i, i sam Bóg, on nie jest tu zamówień, znaczy, no, jak było kiedyś no. ale On jest Bogiem który rzeczywiście chce zatroszczyć się on powiedział nam w Nowym Testamencie, przyjdzie do mnie wszyscy tam utrudzeni i sam Nowy Testament mówi o tym że Bóg e, daje coś o czym my prosimy ale jeśli staniesz i ty uwierzysz w Boga, który zaopatruje, o teraz, w tym momencie, myśli tylko o Bogu, który zaopatruje, nie myśli o Nim w innych postacjach, tylko ten, który... Jeśli w tego Boga uwierzysz, to objawia się w imieniu Jezus. I wtedy ty zaczynasz ufać Jemu. Boże, ja ufam Twojemu zaopatrzeniu. Że nawet jeśli... Wy znacie, ta jest historia, jeśli wy do ją jeszcze wezmiecie, poczytacie, wy zrozumiecie, ona... Bo zaopatrzenie prawdziwe od Boga czasami związane z takim ryzykiem, kiedy czas minął. Dlatego człowieka, który się nazywał Abraham, minął czas, w którym, e, no, powiedzmy, on, on prosto wziął to, co mu było powiedziane. Wziął to, co mu było powiedziane. I zaczął przynosić Bogu. Wydawało się by, że to jest poważna ofiara, no nie poważna, wy, wyżej czegoś być nie może, ale jak raz kiedy coś ci wydaje się, że Bóg jeszcze nie dał, nie dodał, nie wydał, nie przydał, nie oczynił, ale ty jednak stoisz w tym imieniu i ty na tej obietnicy, to ja wątpię, żeby nie stało się tak, jak Bóg obiecał. No. Przynajmniej ja takiego nie znam, żeby tak było. Prawda tak. była, że ryzykownie stojesz do samego ostatniego. Nie, nie do ostatniego. Jest sytuacja, w której stoisz już bez ostatniego. <grych> Ale jeśli stoisz na płytkim gruncie, jak tam, no, na takim, znacie, na takim, jak błoto, to, żeby... i ono raz, później, później... to to jest niebezpieczne. Trzeba stać na twardym, na skalę. Trzeba... Imię Boga jest skałą. Jeśli stoję, to mówię, Boże, ja nawet jeśli ziemia przestanie istnieć, a moja sytuacja przy... zmieni się. Było <śmiech> no, nawet tak. Dla niego, dla Abrahama, w tej sytuacji my by nazwali tak, ziemia spod nóg odeszła, bo kiedy trzeba było iść i to robić, ale on to robił, na Słowo Boże. I... Co taki Bóg zaopatrzenia? Niektórzy mówią Bóg zaopatrzenia, no u nas podejście w Nowym Testamencie zazwyczaj ludzi, ot, nie w Nowym Testamencie, w nowoczesności takiej, ot, nowoczesność Kościoła. Bóg zaopatrzenia to ten, taki. Ha! Amen! I taka modlitwa. Może pięć godzin tak modlą się ludzie, sto godzin i później nie ma przychodzą ludzie z jeszcze gorzej stał, jeszcze nie ma w ogóle. Znacie? A Bóg, on mówi, nie musisz spędzać tyle tam czasu na tych, na takich. Bóg, dawaj, uczynił Bóg. Hallelujah, Amen. Takie, takie powierzchowne, góra, du, dużo powierzchownych słów. Zamiast tego możesz krótko, ale głęboko, znając Boga, powiedzieć Boże, ja będę czynić to, co mam czynić i będę w tym wierny. A Ty mnie obiecałeś to i to. I na tym stoję. Amen. I widzisz tak, jeśli Ty to do głębi rozumiesz Boga zaopatrzenia w tym, że On to robi, to Ty to osiągniesz. Ale bądź skupiony wtedy na tym, że Bóg jest Bogiem zaopatrzeniem. Kiedy Ty zaczynasz tego się omijać czasami, to, to, też, to też brak wiary. To też brak wiary. O, ty musisz twardo stać na tym, że Bóg da. Ja wam pokazuję technologie proste, jak stwarza się świadectwo. Później ty przychodzisz rzeczywistym świadectwem przed Bogiem. Najpierw przed Bogiem. Później, jeśli e, uważasz i potrzeba to utwierdzić w twoim życiu jako świadectwo, to ty przychodzisz i w kościele składa świadectwo. Amen? Ale z ty znasz, że ty przed Bogiem i stoisz. Dlatego niech nasze słowa nasze modlitwy będą oczyszczeni od różnej próżni imię Jahwe Ire Bóg, Pan Bóg, który zaopatruje który zaopatruje drugie Jahwe Rafa o którym dzisiaj ja tylko kilka wezmę, które jest aktualne ja ich widział, że one aktualne ważne teraz dla ludzi Wszystkie imiona Boga, które w w imię Jezus, oni ważne. Dla nas jest ważne znać Boga Wszechmogącego, Wszechobecnego. A dzisiaj ja mówię o niektórych Jego imionach, w których jest realna obietnica. Jest realna obietnica. W obietnicy Bóg zaopatruje. Jest obietnica do wszystkich dzieci Bożych, do całego Kościoła. Jeśli ktoś czyta Nowy Testament, a ja uważam, że chrześcijanie rzeczywiście czytają, to wy znajdziecie w Nowym Testamencie bardzo dużo zmianek o Abrahamie. Na czym stoję, że dziedzictwo Abrahama przychodzi do wierzących? I, czyli Abraham swoje te obietnice mógł otrzymać tylko po tym, jak mu o, o fizycznie otrzymać, otrzymać tylko po tym, jak mu objawiło się imię, imię Bóg zaopatruje. Pan zaopatruje. Ono także działa w Nowym Testamencie tak samo, jeśli Ty tylko przyjmujesz to od Boga. Jeszcze jedno, ja, Pan mój lekarz, Rafa, jachwy Rafa, Rafa, to Pan mój lekarz, Pan mój lekarz w drugiej w Mojżeszowej. To była pierwsza, teraz w drugiej Mojżeszowej Księdze, 15, 15 rozdział, rozdział 15, 26, 15, 26. I rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego. I jeżeli zważasz, zważać będziesz na przykazanie Jego i strzec będzie wszystkich przez przepisów Jego. To żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie. Bo ja, Pan, Twój lekarz. To, że Jezus Nowym Testamencie dał nam taki dar Błogosławieństwo. Pierwszy dar, dar Namaszczenie, aby uzdrawiać ludzi, on powiedział wielokrotnie, niejednokrotnie, wielokrotnie: Chorych uzdrawiajcie. Nie prosto, młodzie o chorych, a chorych uzdrawiajcie. Jeśli modlitwa tylko o chorych jest. Ja Wam coś podpowiem. Tylko nie obrażajcie się i niech to usłyszy, tam nie obrażajcie. się. Jeśli tylko modlitwa o chorych, to jest podobne do szpitala, której bez wyposażenia i bez lekarstw. Beata, da się taki szpital dobrze prowadzić. Nie ma wyposażenia, nie lekarstw, tylko same lekarze. Co on może uczynić? Dużo taki szpital czyni? Chyba, mnie wydaje się, on niedużo no bo lekarze mają wiedzę i każdy specjaliści, ale wiedza używa się no, jakimiś tam lekarstwami i no, różne te wyposażenie muszą być, tak? Tak вот, kiedy my modlimy się o uzdrowienie, to jest вот to samo. A kiedy ty nie modlisz się, a re realnie ruszasz słowem uzdrowienia, ty wchodzisz to i uzdrawiasz, to uzdrowienie staje się, To вот co się ja tak więc, вот, no dobra, ja nie będę was nauczył dzisiaj uzdrowienia ludzi. A tylko jedno powiem, że uzdrowienie nie stało się tylko w Jezusie. No, ono jest w Jezusie wyłącznie przez Jezusa, ale ono było przed tym. Jezus, że był przed tym. Rozumiecie? Syn Boży był przed tym. Zawsze była Trójca. Ojciec, Syn i Bóg. Amen. Zawsze. Duch Święty Ojciec, Duch Święty i Syn, o no tak ale w Starym Testamencie Bóg na ludziom objawiał się jako też Bóg, który leczy i modlili się rzeczywiście też o uzdrowienie było ono rzadkością, bo Duch Święty nie przybywał na wszystkich a to dzieło Ducha Świętego pozdrowienia Duch Święty przybywał na prorokach był w swojej mierze na królach jako władza jako namaszczenie na władzę królowie byli namaszczeni Bogiem którzy byli wybrani przed Bogiem, przez Boga ale Bóg już wtedy objawiał się ludziom jako Bóg lekarz On, i to jest imię Boga powiedz imię Boga i na podstawie tego Jezus uzdrawia. Rozumiecie? On wziął nasze choroby na krzyż rzeczywiście. On dał nam łaskę nad łaskę. Nowy Testament w uzdrowieniu to jest inny przywilej. Nie tylko Bóg lekarz, a jeszcze i leczy. Do, wymów, uzdrawia chorobę. Amen? Ale podstawą ty, tego, że jest to wola Boża, jeśli chcesz w uzdrowieniach modlitwie w tym być bardziej skutecznym o swoje życie, o życie innych ludzi służyć, to także pamiętaj postaw w podstawie imię Boga Bóg jest lekarz a za tym Syn Jego umarł za mnie i wziął moje grzechy i choroby i przestępstwa i winy na krzyż i wszystko tak i dał mnie swoje zdrowie dał mnie pełne zdrowie w ciało ale podstawą jest, że nawet czasami ty nie zdążysz jeszcze pomodlić się o ozdrowienie, ale będziesz przekonany, że Bóg, imię Boga jest Bóg lekarz, to i choroba najczęściej będzie omijać cię. Ona będzie pukać, a będzie umijać. No, co z tego, że jeśli ktoś zapukał moje drzwi, to nie oznacza, że ja otworzę. Naprawdę? Amen? Tak, вот, co daje imię Boga lekarz. Ono pozwala Ci chodzić, żeby ich choroby nie tylko pukali, a później z nimi walczyć w imieniu Jezusa. Ty możesz ich nie dopuszczać w swoje życie. Postaw to w podstawie. I modlitwa uzdrowienia też. Przede wszystkim ty musisz znać, że Bóg uzdrowiciel. Znacie takie słowo nie modne, ale On uzdrowiciel, on lekarz. On jest lekarz. Ludzie sobie przez. Czy przy, no, przywłaszczyli to imię? Lek uzdrowiciel. No, lekarzy jest. A ja mam nawet znacie takich, które. tam, jakieś uzdrowiciele. Ale Bóg jest uzdrowiciel prawdziwy. Amen. On jest lekarz. Jego imię jest lekarz. To wyobraźcie, to nie zawód. My Bogu dziękujemy za wszystkich ziemskich lekarzy. oni potrzebne, Amen. Ale ja mam na uwadze, że to imię, lekarz to nie jest, zaopatruje Bóg, to jest Jego imię. Tak jak Łukasz, Andrzej, rozumiecie mnie? U tych imion też jest swoje znaczenie jakieś tam, jeśli tam kopać gdzieś tam. każdy każdym miejscu czegoś pochodzi tam. Ale lekarz to Jego imię, Boga imię. To nie ksywka, no, pseudonim czy jak tam. To nie pseudonim. To jest Bóg lekarz. I jeśli człowiek w swoje serce nie wziął tego, to on powierzchowny, znaczy nie działa. Modlę się w imieniu Jezusa, nie działa. Modlę. Poznawaj Boga. Ja Wam dzisiaj prosto mówię tylko ma, maleńkie rzeczy, które Ty musisz położyć tam, w tej sfery, gdzie Ty modlisz się, oczekujesz, czymś idziesz. <śmiech> Ja, ja, ja, powiedz słowo ja, dzisiaj Shamma, gdzieś ja, ja, ja, ja, ja, Shamma, ja, ja, ja, Ezechiela, vezmy, Ezechiela. Obwód miasta wynosi 18 tysięcy łokci, a nazwa miasta będzie od dziś brzmieć Pan tam mieszka. Czyli jest imię Boga w Biblii, które oznacza Bóg we mnie, albo jest inaczej inne tłumaczenie e, obecność Boża. Wczoraj my na szkole rozmawiali o takim mieście, które się nazywa Betel. W tym macie na maszynie. Betel. Ono się też tłumaczy podobnie obecność Boga. Ale jest imię Boga, które Bóg tam, albo Bóg we mnie, Bóg w konkretnej obecności znajduje się. Powiedz, w obecności. To jest ważne imię Boga. Kiedy poznaję Go w podstawie rzeczy, to Wtedy Duchu Duch Święty tym, tym łatwiej mnie prowadzić w tym niedorywczo, a ja znam, że moje korzenie jest w Bogu, który mieszka, także wstępuje stęp, na ziemi. U nas jest w Nowym Testamencie ułatwienie tego, bo my otrzymali obietnicę Ducha Świętego i zazwyczaj my wszystko mówimy o Nim, kiedy jest obecność to i to prawda. Ale on przedstawiciel całego Boga, powiedz, powiedz Boga prosto, Boga. Czasami mówimy, to Duch święty, ale kiedy On jest w nim, jest cały Bóg. Rozumiecie, Bóg trzy jedyny, On się, można tak powiedzieć o Nim, On się nie rozdziela. Taka Jego sposobność, natura, że tam, nam trudno to pojąć z zrozumieniem, jak Duch tutaj, Ojciec tam, Syn tam w niebie, ale On się nie rozdziela między sobą. Rzeczywiście Ojciec i Syn w niebie posadzą. I nawet Syn choć i na tronie, ale On jest zastępcą. On stoi, stawi się. I Ojciec nie widzi, e, powiedzmy, do Ojca niczego grzesznego nie trafia. On nie widzi, on widzi Cię w świętości, w czystości. O tak można powiedzieć. Ja Prostym językiem, to, to jeszcze bardziej głębiej, ale ja prostym językiem próbuję Ci powiedzieć. I <śmiech> kiedy objawia się Bóg, który uh, ja przeczytam jeszcze jedno miejsce pisma. Wezmę jeszcze jedno miejsce. To w pierwszej mojżeszowej 28, i ja przeczytam 12-13 wersety. Później 16 19 I śniło mu się, to jest o, ja, o, o tym o Jakubie. I śniło mu się, że była stanowi ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali, i wstępowali Aniołowi Boży. A Pan stał nad nią i mówił, Jam jest Pan, Bóg Abrahama, Ojca Twego i Bóg Izaka. Ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twojemu. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł, Zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie widziałem. Zdjęty trwogą, rzekł, O jakimże, o jakimże lękiem napawa to miejsce, Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie podłożył pod głowę Postawił go jako pomnik I nalał oliwy na jego wież I nazwał to miejsce Betel Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz Po pierwsze rzeczywiście Kiedy a, <trych> Tu stała się zmiana miejscowości Luz to takie Ja nie wiem Ono może nie być związane z w angielskim słowo loser. Znaczy, w angielsku jest loser. Ale to, że to miasto nie miało powodzenia przy tym, to jest gwarancja. To jest taki to naprawdę. Ono przemieniło się w bytel. W obecności Boże przemienia się życie. I Bóg jest obecność, czyli Bóg tam. I ono stało się nie tylko, że Duch Święty dany nam jako obietnica. Ono jest w imieniu Boga. To jest w imieniu Boga. Że Bóg tam. Jestem przekonany, wczoraj o mówili, żeby nie polegać na uczuciach, bo ludzie, którzy mówią, odczuwam, Bóg jest. Oni naprawdę tak mylą się, bo odczuwać Boga, no kiedy Ty Go nie odczuwasz, to nie znaczy, że Go nie ma. I ja mówiłem, że kochani, czasami jest więcej, on pracuje z Tobą, kiedy Ty Go nie odczuwasz swoimi fizycznymi uczuciami. Ale nie zawsze tak Bóg daje Swoje namacalne odczucie Także ludziom Ale musisz być przekonany W tym czy innym razie Czujesz, nie czujesz, że Bóg Tam, Bóg we mnie Bóg jest, Bóg ze mną I to Miejsce Jeśli ty poznajesz Boga w takim imieniu Pozwoli cię poruszać się W ponadnaturalnej, duchowej Sferze albo atmosferze lub w sferze, jak chcecie nazwać. Tak powołany Kościół. Dla nas świat ponadnaturalny nie jest tak naprawdę no, nam łatwiej w naturalnym widzieć to i tak my tworzymy religię. Tak w sumie stwarza się religia i bądź jaka, jakie wyznanie i później różne tradycyjne podejście. Ale Bóg, On ponadnaturalny i w Jego imieniu, że Bóg tam Znajduje się, zobaczcie, co tam, no, w, ty, w tym fragmencie obytelu, chociaż samo imię, które ja przeczytałem, ono znajduje się tam w poprzednim miejscu pismo. Tam pierwszy raz było użyte to imię, jako Bóg tam. Takie imię jest u Boga. Jahwe, Pan. I Jakub był ponadnaturalny sen, On miał ponadnaturalny sen od Boga. Tam były sen sny, i wizje jednocześnie, wizja, wizje, On widział coś. Nie wizje, a widzenie. Kiedy ty poznaesz takiego Boga, ty bardziej będziesz poruszał się w ponadnaturalnych, no, tak, taka jest wola Boża, żebyśmy byli też otwarci na to. Rzeczywiście, naturalne to ciało nasze z różnymi niedostatkami. Nawet w kościele. Najbardziej, kto nie pozwala Bogu poruszać się na Ziemię, to Kościół. Bo tego nie znali jeszcze. Nie ten świat. To jest takie dziwne objawienie. Bo to może Bóg objawia się siebie przez synów Bożych, przez Kościół. I. To, co Kościół poznał w różnych sferach, to i jest. To, co On nie pozwala poznać, albo nie, nie daje się dalej iść. No. Kiedy Ty poznasz to imię, w tamtym przypadku była ta wizja, jak Jakub zaczął rozumieć działanie duchowego świata. Była drabina, Wy tam ze mną czytali, a Nijolowie schodzili i wstępowali i wchodzili na nowo, czyli oni pracują regularnie, tak można powiedzieć. No Bóg też pokazał tam drobiny, nie tak, że w niebie jakieś jest drabiny, że tam jest fabryka drabin, która <grywa> żeby my ludzkim wszystkie wizje widzenia, w sensie wizje widzenia, pokazuje się nam w ludzkim no, pojęciu to, co my znamy jako ludzie, żeby nam dać do zrozumienia. To jest, słyszeliście? Często w... W widzeniach od Boga. Ja wierzę, że to jest w 100% tam od Boga, potwierdzone od Boga i tak. To jest biblijne. Nie wszystkie. Niektóre rzeczy trzeba badać. Niektórzy ludzie prosto wyobrażają, dosyć wyobrażalni, gdy w świecie jest miliony w widzeniu ludzi, znasz? miliony różnych. I w kościołach, i poza kościołach. A można tam widzieć różne naturalne rzeczy. Ja słuchałem jednego człowieka i jego słowo. On nie próbuje tam coś udowadnić, mówi, ja on o innych rzeczach w ogóle mówił, tam o ważnych, ale mówi, był wzięty w niebo. On, to nie jest jego tam świadectwem czy czymś. I chodził wśród jeziora, czyli mu było, była łą, łą, łąki jeziora, około, i on przez jakiś mostek tam miał przejść. I pokazał się mu, czyli w naturalnym takim Pojęcie. Niektórzy trafiają w niebo w inny sposób, nie wiem, ale co ja chciałem powiedzieć. Kiedy ty poznajesz imię Boga w ten sposób, ty zaczynasz dostrzegać ponadnaturalny świat. Co takie obecność Boża? Wczoraj o tym rozmawiali, ja nie nauczę was o tym teraz, ale z jednej strony pokazuję, że to pomaga cię poznać i kościołowi ponadnaturalny świat. Tego nie trzeba się bać. Ja znam, że dużo ograniczycieli w tym świecie jest na odrót nie chcą odciągnąć kościoła od szedzkiego. Nauka nikolaitów. Jest taka w Biblii, e, kiedy jest objawienie siedmiu zborom, jednym z, tam z kościołów było słowo, że e, wiem, że wytrzymujesz tam gdzieś wśród e, presji diabelskich, mieszkasz to, to, to, ale jedno mam ci za źle, że e, poz, poz, poz, pozwalasz nauką nikolaitów. Tam, wy przeczytacie. To nie, co takie Nikolaity To jest taka, e, to jest podobne, co bliskie pojęcie do e, saduceuszy. W, w Nowym Testamencie, w Ewangelii, wy znajdujecie faryzeuszy i saduceuszy. Nauka Saduceuszy i Nikolaitów, ona jest była podobna, chociaż to różne denominacje naoczesne języki, ale to oni dosyć liczne. Na przykład, to takie duże nurty ogólne judaizmu tam. I, I było dosyć dużo. Oni, kiedy Jezus wychodził na ulicę, jego otyczale większość to saduceuszy i faryzeuszy. Tak od Nikolaïtici, jak raz zaprzyczają wszystkiemu, co jest ponadnaturalne. A Bóg tego nienawidzi. On mówi, nie może być. Ja Bóg ponadnaturalny. Wy możecie po się w sposób właściwy, poznać mnie też. My nie nawiązujemy się tylko ponadnaturalności, żeby. Bo to, że jeśli tam gdzie jest ponadnaturalny i nie ma słowa Bożego w prawdzie, to może być z widzeniem, potem może jest Duchy, który też ponadnaturalne, demoniczny nazywają się. Prawda? Amen. Rozumiecie? Ale co takie imię Boga, który Bóg tam, czyli Bóg w swojej obecności? To oznacza, że jeśli ty dla twojego życia otwiera się to imię twojemu Kościołowi, ty zaczynasz nauczyć się temu, wchodzisz, to dla ciebie będzie otwarty duchowy świat. Ja ci podpowiem, że Bogu łatwiej cię zmieniać, kiedy ty poznajesz tą sferę. Łatwiej zmieniać człowieka, kiedy to on w bliskości z Duchem Świętym. Co takie bliskość z duchiem świętym? To nie na umysłowym poziomie, rozumiecie? Jest wiele kościołów bardzo dobrych i ludzi bardzo dobrych, ale oni znają ducha świętego tylko na poziomie swojego umysłu. Oni wyciągają jakieś słowa, że duch święty gentleman, tam, czy jakieś jeszcze, ale tak naprawdę nawet sami nie znają, co taki gentleman. <grym> Ja, dla mnie to słowo tak zatarte, ja posługiwał się takim słowem w dziewięćdziesiątych jakimś roku tam i, i umarła. Ja też kiedyś złapał takie pojęcie, duświęty dżentelny, <głos> również śmieszny, bo to, że okazało się, że ja nie do końca wiedziałam, co takie dżentelny, <głos> a później poznałem. My nie znamy, co takie, <głos> to jest angielskie, no z Anglii pojęcie. Może byśmy by po swojemu nazwali to szlachetny, tam, czy tam, nie wiem, ale inteligentny. tam Ale to tylko drobne pojęcie, takie, no, takie ziemskie. Niczego ty o nim nie poznasz, jako tylko jeśli od niego samego. Jeśli przez... No, ty możesz poznać go w, przez to imię osobiste. No, jeśli ty znasz, że Pan jest ten, który On jest tam, czyli On jest w obecności, Pan w obecności. Takie jest Jego imię. Obraz tego to jest Betel bardziej. Potem ja wziąłem ten przykład z Jakubem. Betel. Wy znacie, że po tym, jak Bóg objawiał się mu tu jak w Betel, on, z, on był innym człowiekiem już. To był inny Jakub. Jakub był krętać. Był taki, że mu trudno było iść za Bogiem. On od samego początku swojego rodzenia tam już Kręcił. <głos> Jeszcze w loni matki kręcił. Wyobraź sobie, w loni matki już tam coś kombinował. I tak BUM tam. <głos> Wyszedł z loni matki, znów kręcił. Tak nim było. Takie jego imię oznaczało. Jedno z tłumaczeń imię Jakub, znacie? Chytry. A Bóg przemienił go na Izrael. naród Boży, to się tłumaczy człowiek Boży Izrael A, ale Bóg objawił się i w twoje życie tak samo mu, mu, mu, musi objawić się imię Boga ja wiem, że w Nowym Testamencie jak mówią, mówiłem, mam dane inny przywilej my mamy na wszyscy Ducha Świętego który wszyscy, którzy przychodzą do Boga proszą Go, On daje Ducha na każdego i rzeczywiście sam duch nas naucza wraz z namaszczeniem, Biblii, które naucza nas. Ale musisz znać, na jakiej podstawie. Powiedz, na jakiej podstawie. Czyli imię to jest jak wieża, jak podstawa. Do wieży uciekam, albo na... Jeśli skała, to na skalę staje. Amen? Imię to jest to. A jeśli nie mamy tego właściwego gruntu, to nasze pojęcia i zrozumienie tego płytkie. Przyjdzie... E, objawienie o obecności Bożej. zacznie w nich poruszać się. Przeciwstanie, jeśli się diabeł podniesie całe piekło przeciw Tobie. No, on nie lubi tego. I czy, A jak ono sprowadzi? Kiedy mówi całe piekło, to co? To, to, to nic. Ja znam, że kiedy ono powstaje, to no wiatry, burzy mogą być to i to, ale przeciw temu, co jest w Bogu, to nic. Jeśli w nim stojesz, to raz wychodzisz zwycięsko. zwycięsko. Ty nie na czcinie. Amen. I, i od, to jest, po czym ja tak tam zatrzymuję, 400, bo to jest tak bardzo ważne, to jest niesamowicie ważne imię, które jest Bóg w obecności. Bóg z nami w swojej obecności. Bóg z nami w swojej obecności. Um. Czy Kościół tak naprawdę żeby poruszać się z Bogiem w całej Jego woli musimy znać, co jest Jego ponadnaturalne działanie, ponadnaturalne obecności On. ja nie mówię, że wszystkie nauki, które ludzie rozwijają oni tam, bywają ludzie, przesadzają, mylą się w czymś, ale kiedy nauczę ktoś o aniołach ja nie, nie podważam że od razu to nie to gdzie to jest, w Biblii jest Biblia, Biblia mówi o aniołach o ale generalnie działa z nami duchy, aniołowie duchy służebne. Ale co takie obraz aniołów dla mnie na przykład? To znaczy działanie jest jak pewne działanie ponad naturalnego świata. Różne dary w tym objawiają się. W różny sposób. Tak łatwo stłumić jakiś dar, który zaczyna w duchu działać i nam on nie podoba się. Znacie? No nie podoba się, jak on działa. My w standardach. Tak, ja znam słowo poznania, słowo mądrości, słowo, ja znam uzdrawianie, znam dar kierowania, znam to i to, innych nie znam. Znaczy, nie, nie dopuszczam tu. To jest pomyłka. To jest pomyłka. Kiedy podważanie i na, no, a na to się rzuca, potem może omówi, stójcie tylko, w prorokowanie. Pro, wszyscy prorokowicie. <laughs> I Kościół staje taki jednoboki, proroczy taki. Ale dary są różne. I Biblia mówi, że ujawniają się w różny sposób ku wspólnemu pożytkowi, w różnorodnie. I po nadnaturalnym świecie nie objawia się jak w naturalnym, dlatego że niektóre zjawiska nam będą niezrozumiałe. Człowiek zaczyna tłumaczyć jakiś sen. Ja nie mówię o w ogóle dziwnych zachowaniach. Tu... Mówię o ponadnaturalnym świecie. Akceptujcie ponadnaturalny świat, bo to jest imię Boga, powiedz imię Boga. On nie może z nami tylko objawiać się w naturalny sposób, chociaż dał nam środki naturalne, dał naturalnie rozumieć Słowo, ale Duchem Świętym objawia nam go. Ale to minimum, wiele tylko, jak mówię, znam Ducha Świętego i Jego obecność tylko na, umie, na, na umysłowym poziomie. A kiedy ty z podstawą znasz to imię, ty mówisz, to moja ucieczka w obecności Bożej. Ja będę poznawać duchowy świat, jak działają aniołowie. To też można poznawać. To można wgłębiać się i widzieć to. Ja słyszał nauki, nie, tego nie można, bo pomyli się i diabel cię skusi. Posłuchaj, to wtedy możesz iść po ulicy i pomylić się, nie tam coś przeszedł po, po ulicy i diabel cię skusił i zabrał do piekła. To jest No sorry, to jest szok. Twoje serce, jeśli w Bogu, to jak ty pomylisz się? Jeśli twój, ty chronisz swoje serce Słowem i duchem, to jak możesz się pomylić? Jeśli owoc Twojego serca mówi dobre, to znaczy jest dobre. A jeśli serce już leci coś nie to, to trzeba zastanowić się skąd piłeś, gdzie czerpałeś wodę. Bo i tyle. A na poziomie umysłu ludzie próbują ograniczać innych siebie. Przedostatnie, no jeszcze dwa, trzy. Szalom. Wy znacie szalom? Najbardziej rozpowszechnione. bo inni, bo w Polsce znane. Ale to, że wy, wy wiecie, że to nie polskie, nie, nie angielskie słowa, a, a hebrajskie, tak? Czyli pokój. Jahwe szalom, on się nazywa. Shalom. Jahwe shalom. Jahwe shalom. Nie podoba się w ukraińskiej mowie, ja ją czasami wspominam. Shalom, tam jest szalom, to jest helm. Znaczy na głowie Pokój na głowie I Yahweh Shalom Sędziów 6, 23, 24 Pierwszy raz to imię Yahweh Shalom Objawione było jednemu z sędziów I ono przyszło na naród Boży I to jest nasze dziedzictwo Imiona to jest nasze dziedzictwo także, jak i podstawa, fundament, a także dziedzictwo nasze. Yahweh Shalom. Pan jest moim, Pan jest pokojem. Powiedz, Pan jest pokojem. To nie pojawiło się w Nowym Testamencie, że Bóg jest Bogiem pokoju, czy dał nam pokój i tak dalej, bo w ogóle ja Was dzisiaj nie będę nauczyć o pokoju, ale pokój Boży, który wysłyszycie w moich ustach czasu, czasu, wy musicie zrozumieć, że pokój Boży to jest i Dar, powiedz słowo dar Czyli namaszczenie Ja tak znam, że ja jego poznał Jako namaszczenie Kiedyś w swoim czasie Przez pewne pół roku Uczył mnie o pokoju Każdy dzień uczył mnie o pokoju Czym jest pokój Boży Jak w niego wchodzić Jak jego wyswobodzić Pokój Boży to jest dar A dar trzeba używać Amen A także pokój Boży jest owoc Biblia mówi 5,22 Galacja, napisano, że, napisano, owocem ducha jest miłość, radość, a trzecie tam pokój. To jest owoc. Z Owoc to jest część, staje się częścią charakteru. Jest dar pokoju i jest owoc pokoju. Ale na, w podstawie To co dzisiaj ja wam głoszę, musi być też i imię, które jest Bóg pokoju. To na podstawie później tego przyszedł i dar dla nas od Ducha, i także owoc możemy, żeby u nas wyrast, wzrastał wyrastał owoc, trwały owoc pokoju. To dlatego jest imię Pan pokoju. On pierwszy raz objawił się tutaj sędziemu Gedeon. Nie, on nie sędzia był sam. Gedeon. Prosto Gedeon. Gedeon wyznacznie nie był. Igo ciekawa historia. Jest wiele kazań, słowa na temat Gedeona. Jak go Bóg wziął, jak z tym człowiekiem, który na to się nie nadawał, jak Bóg go przemienił. Ale przemiana Gedeona. We wszystkim, w całej jego historii, jeśli tak naprawdę, ona, roz, ona była, miała podstawę, że Bóg mu objawiał się jako Bóg pokoju, powiedz Bóg pokoju. Gdy e, on nie był doskonałym człowiekiem. On nie był, kiedy on nie był doskonałym, kiedy on nie był doskonałym, i 23 werset 6 rozdziału i czwarty lecz Pan rzekł do niego pokój z tobą nie bój się, nie umrzesz i zbudował tam, Gideon on ołtarz Panu i nazwał go Pan jest pokojem czyli tu znów pierwszy raz my spotykamy już imię Boga jako Pan pokoju ona jest modne w niektórych naszych młodzież. Tam ludzie chodzą. Shalom! Shalom! I nawet nie rozumiemy o co chodzi. No tam wszyscy wiedzą, że to pokój. Ale. <ślad> szalom alejkom, tak? <ślad> ale ty byłeś w Azji, tak? Nie? Na filmu widziałeś. Pojedziemy w Azję na ewangelizację. Jest kilka tam zaproszeń. Taszkent, takie miasto. Tashkent to jest stolica Uzbekistanu, takie duże Tam smaczne, co tam smaczne jest. No tak, tam też robimy, ale naj, najlepsze to Kaukaz, Kaukaz nie przekonamy, na Kaukazie. Stolica szaszłyków to Kaukaz. A Tashkent to jest, jak po polsku będzie, a Melony. To jest naj, na, najlepsze na świecie melony. Ani w Hiszpanii, ani w Południowej Ameryce nie znajdziecie takich. To jest niesamowite. Tam miód. Oni tyle ich tam odmian różnych. Melo, melo, melon, znacie melony? A, jest takie duże o takie pół metra. Ale wierzysz ją? Miód, sam miód, ale smaki, takie aromaty. Tam najlepsze. Ich trudno eksportować, bo. Oni ich starają się naturalnie robić, ale żeby eksportować trzeba ich chemią zalać, wtedy i smak się zmienia. Tak jak niektórzy tu w Markicie powiedzieli Pastor, to mango, które tu się sprzedajesz, to w ogóle nie mango. Jeśli do Tajlandii pojedziecie, to mango tam znajdziecie w ogóle inny smak. W całości różni się. Ja wiedział, dobra, ja i tak go nie kupuję często i im się nie bawię, w to mango. Dzieci może tam, chyba ktoś może lubi. Um, um, no, nie o myłonach teraz, a o pokoju my rozmawiamy. I, i w sumie o pokój, pokój to pomoże Ci e, naprawdę ochronić Twoje serce. Twoje serce. Pokój Boży pomoże Ci także zwyciężać wrogów. Kiedy poznajesz podstawę tego imienia, to łat, nie to, że łatwiej, to będziesz z pewnością zwyciężać wroga. Dlatego, że sam Nowy Testament uczy nas, że ten pokój przyszedł jako gotowość na nasze nogi. To jest zbroja, która stoi na nogach naszych. Jako gotowość iść. My idziemy i w ten sposób następujemy na wroga. Jako przykład. Wychodzisz, no ewangelizacja to jest takie zewnętrzne nasze usługiwanie. I, i inne będą inni też zewnętrzne usługiwania. Bądź z zewnętrzny, co ty idziesz, ty następujesz. Wrogowie jeszcze sprzeciwiają się. O takie patrzcie. Wrogowie sprzeciwiają się, a ty idziesz. I bardziej niż ty następujesz, ty następujesz na wroga, na jego szyję. Szyję? Na szyję? Kiedy następujesz na szyję, jego oddech, tak, to jest to samo i w 10:19 10, 19 dałem wam władzę, on dał już, on już nie daje ją, a dał. Następać po wężach i skorpionach. I po całej potędze przeciwników Biblia mówi, że nic wam nie zaszkodzi. To jest to samo. To jest to samo. Ty stępujesz tym imieniem Bożego pokoju. We mnie jest pokój, pokój to niesamowity Boży, Boża, Boża zbroja, o, tak jak powiedziałem, jako dar. W tym przypadku ono działa jako dar, a jest tak, jak ono zmienia nasz charakter. To jest owoc też pokoju. Owoc. On wnętrz, wewnętrz naszym zaczyna działać, znaczy? Pokój. Ty, na niektórych sytuacjach zauważysz, że, e, na przykład jak zachować się w sytuacji. Potrzebna tam miłość, całość tego owocu. Tam miłość, tam to radość. i, ty, i, i jeśli rozłożysz rozłożyć ten piro, pirożki, te po, e, fragmentam, czyli po, ty znajdziesz tam w każdym właściwym zwycięstwie wszystko to. Wszystko. Tobie, bez pokoju ty nie zwyciężysz. On jest nie, on nawet numer 3, tam idzie. Ot. Czasami ludzie mówią, nie tylko cierpliwość potrzebna, tylko cierpliwość. A Bóg mówi, że ja wkładam Cię pomazanie pokoju, no będzie objawiać się. Tam, gdzie przychodzi burza. wyznacie, w Jezusie to wszystko było. I on spał nawet duży, On nie miał chyba te, te w uszy takie, no żeby. Nie... On prosto spał, bo był na nim i pokój, i miłość, i cierpliwość, i wszystko. Cały owoc w nim był owoc ducha. On wstaje i mówi, i wierność nim była, wiara, wierność, wszystko. I mówię, mówi, czego, o co chodzi? <grystanie> no, my nie musimy niczego udawać, kiedy jest burza i trudności, kiedy parowóz przeciwko jakiejś ciebie jedzie. Ot. Ale z drugiej strony, jeśli ty masz pokój, ty będziesz zwyciężał. Ra wraz z innymi owocami, to wewnętrzny stan. Amen? Ot. To jest owoc, który wewnątrz, owoc potrzebny człowieku owoc Ducha potrzebny każdemu. Ale pokój, a, a podstawą wszystkiego, co uczy nas Nowy Testament, słyszycie? Podstawą wszystkiego, o czym nas uczy Nowy Testament i o owocach pokoju, i o, o, o dar pokoju, jako, da, pokój, jako dar Boży. Ma takie namaszczenia na nasze życie. Ja w jednym nauczaniu uczyłem, że to jest i także zbroja, pokój także jest zbroja. To jest zbroja albo dar to jest dla no, podobne rzeczy. Bóg dał dar używać coś, podarek, zbroję dał pokoju, bo na nogach to zbroja użyta w Efezjan 6, zbroja pokoju, ale Nowy Testament to wszystkiemu, co nas nauczał pokoju Bożym, to na podstawie tego, że Bóg objawiał się wcześniej już i wyznacie, że kiedy On zwyciężył w tych walkach i wojnach, on nie, był, on nie był żołnierzem profesjonalnym, on był wzięty z e, winnej toczni, tam I, i pierwsze Bóg powiedział, że ja objawiam się Cię jako Bóg pokoju i Ty zwyciężysz, amen Potem imię Boga jako Bóg pokoju ma działać w Twoim życiu kiedy ty modlisz się w imieniu Jezusa, pamiętaj, że wszystkie imiona Boga w to weszły, tam cały ten autorytet. Imię Boga nie powsta... imię Jezus nie powstało prosto także, ale dany mu, mu, autorytet ponad wszystkimi rzeczami ziemskimi, rozumiecie? Ale w to imię weszło imię Boga. Ty musisz na podstawie tego, co jest Jahwe, czyli każde imię Boga jest ważne. Naród Boży powtórzy. W Izraelczycy w Starym Testamencie oni polegali na imieniu Boga. Wszystko co im objawiło się, stawało się w im życiu. Dopóki im ten Bóg jak Bóg pokoju nie objawił się, jeszcze nie było tak jak należy, no takich e, tych rzeczy, które z tym przychodzili później. Także zaopatrzenie, Bóg lekarz. Ot. Pan twój szalom, szalom, szalom. A пьонте Яхве Ниси, так же называем Ниси, пан штандарем моим. Повидать пан штандарем моим, то есть знак звучанства, В сумме, когда познаешь что, в Латвии też, э, вот есть молитва валки духовой и, и в в жизни, в разных ситуациях, разум, разуметь что kiedy jest to imię w życiu Boże objawione, Pan moim sztandarem. Ja nie będę całą treść czytać w II Mojżeszowej, 17 rozdział 8 i 15 wersety, ja przeczytam tylko tam ostatni fragment w 15. Pan sztandarem moim, tam objawiło się pierwszy raz to imię, i rzekł: Przyłóż rękę do sztandaru Pana. Tam historia, kiedy Mojżesz z narodem Bożym wystąpili przeciwko wrogom. Oni niedawno wyszli z Egiptu i trzeba było pokonać wielu różnych wrogów, żeby wchodzić do ziemi. I Aaron i Hur oni podtrzymywali ręce Mojżesza, żeby się nie opadały. I kiedy trzymali ręce, a wojował Jozue, jeden z uczniów, to wygrywał Izrael. I tam Bóg objawił się jako Bóg Bóg zwycięstwa lub Bóg sztandaru, sztandar. Sztandar podnoszą, kiedy jest zwycięstwo, opuszczają, kiedy jest przegrana. No, Wy nie znali tego, to jest sztuka, sztuka wojskowa. Podniesiony sztandar, to jest wygrana, to znaczy idziesz. Amen? Tak od вот Bóg jest naszym sztandarem, On już zwyciężył. Kiedy poznajesz Boga, jak w bądź jakąś walkę duchową wchodzisz i już znasz, że Bóg już już nie standard, aż sztandar. On zwyciężył, On już zwyciężył. Amen? To imię Boga, które, no ja by tak nazwał, że to gwarancja zwycięstwa. On pierwszy raz tam objawił się e, Mojżeszowi, bo Mojżesz był powołany wyprowadzić e, lud z Egiptu do zwycięskiego życia czyli do ziemi obiecanej i tam pierwszy raz Bóg objawił się ludziom jako Bóg sztandar albo Pan sztandarów albo Bóg zwycięstwa i to imię Boga pomoże w modlitwie walki, mówię, albo w jakichś innych modlitwach też w innych modlitwach Prawie ostatnie. Prawie ostatnie. Przedostatnie. Jach rah Rach, Rach. Rach, on czy rach taki. Pan jest pasterzem moim. To bardziej wam znane też. To bardziej wam znane też. Nazwane to w oryginale. Kiedy pisane były pisma z, z czego biorę. Bo w oryginalnych pismach to było wydzielone w oddzielne wszystkie te miejsca pisma. Te, te rzeczy były wydzielone, gdzie Bóg objawiał się w swoim imieniu dla narodu. Było wydzielone jak, nie wiem, nie nawiasami, a oddzielało się nawet od całego tekstu. No, tak, i imiona wydzielały się. Potem może Bóg nauczył, powiedział tak, że jest taka zasada, podstawa. Będziecie polegać na moim imieniu, na moim imieniu. Samo słowo Bóg, ono pisało się z literą, jedną literą. Oni nawet, było zabronione Żydom, no chyba Izraelczykom, mówić słowo Bóg. Oni, to było nie, nie, nie, nie pozwolono nawet mówić Bóg. A w pismach oznaczali to literą po polsku H, znaczy H polskie, H polskie. Dlatego, kiedy był Abraham, później, kiedy Bóg przyszedł w jego życie z obietnicą, i ze swoim imieniem, to dodał swoje imię Bóg H. Stał Abraham. Sara, i na końcu pisze się we wszystkich językach. Sara, Nie tak? Prosto Sara, jak imię Sara ale A Sara, Z końcówką H. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie brak, braknie, na dniwach zielonych pasie mnie, nad wodę spokojnej prowadzi mnie, duszę moją pokrzepie, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. To jest część Psalmu 23. Jedna część Psalmu 23. Pan jest pasterzem moim. To jest imię Boga. To nie prosto taka wzmianka poetyczna, czyli taka ciekawa, no, taka przyjemność, jakaś znaczy. W, generalnie to jest imię Boga. Pan, mój pastor, on pasie mnie. Pan, on od początku to czynił. No, pasie tak nam wygląda, znaczy, zbyt, bo z pas, pas, pas, pas, pasterzy, różnie z czym skojarzeni, ale to samo on czynił z Adamem i Jewą, kiedy no, postawił ich w ogrodzie Edenu. On był ich, on, on, on im dał to, ale cały czas on przybywał z nimi. To jeszcze przed upadkiem człowieka w grzech, rozumiecie? Bóg nie odłączał się, oni byli połączeni z Bogiem stale. I on od początku był pasterzem. Ich Proste słowo, pasterz, później pojawiło się jako zrozumienie czegoś, i to także Bóg objawił się w tym imieniu. To nie prosto takie nasze pojęcie: Bóg, pasterz, on, no, za tym imieniem idzie charakterne cechy różne. On, pasie mnie, no. W 23 Psalmie troszeczkę o tym opisane. Nie wszystko, co jest. Bóg jest, nie wszystko co jest w tym pojęciu imienia, Pan jest moim pasterzem. Tam nie wszystko. Całe pismo to jest wszystko. Amen? Całe pismo, kiedy Ty poznajesz, jaki on, kiedy on, on, w tym pojęciu pasterz on wszystko. Paster, pasterz i leczy, kiedy jakieś rany. Pasterz i, no pasterz to wszystko. Amen? Ot, tam wiele czego. Paster troszczy, pasterz troszczy się o niwy, zielone i tak dalej. O właściwe wody. Pasterz. On jest naszym pasterzem. Zazwyczaj w tym imieniu znajduje serce ojca też. To w moim życiu tak. Bo kiedy znam, kiedy modlę się i potrzebuję więcej serca ojca w swoje życie, w swoje chodzenie z Bogiem, to objawia się imię Pan moim pasterzem Pan moim pasterzem Bo słowo pasterz jeszcze raz powtórzył, u nas bardzo wąskie pojęcie o tym u nas pasterz skojarzony, żeby tylko poganiać trzody a tak naprawdę to jest bardzo no, hybraczykom jako w Bogu to było objawione bardzo szerokie pojęcie które obejmowało wszystkie wszystko. Mojżesz był pasterzem z, z tym imieniem. Bywa on pasował też trzody i fizycznie, jakoś tam, no, te owieczki. Dawid był pasterzem. Ale ja mam na uwadze, tu nie prosto paść owce. Chodzi o to, że on, Bóg nam objawia się jako Bóg-pasterz. Pan jest moim pasterzem, tylko nie ten, który prosto wypasa. wypasa a w pasterzu jest wszystko. I zabezpieczenie, on troszczy się, on, on obejmuje wszystko. W nim jest serce ojca. On jego szerokie, on, on widzi całe łąki. Owieczka zazwyczaj nie widzi w ogóle dalej niż trawka, która. A, a, pasterz, a pasterz, pasterzy znają wszystkie łonki, gdzie wypasać, rozum, prawdziwy pasterzy. Rozumiecie? prawdziwy pasterz, pasie tam, w pasie tam, gdzie ma dobra woda, to i to, no, żeby był, no. Rozumiecie? To nasz taki Bóg, takie jest imię Boga. Jego ważne znać. To pomożecie. czym to pomoże? No po pierwsze to pomaga w modlitwie, w bliskiej relacji. Będziecie Ci wiele o czym rozmawiać z Nim. W bliskiej relacji. Kiedy poznajesz imię Boga, na tej podstawie wzrastajesz, twoje duchowe życie mocno wzrośnie, bo ty ukorzeniony u ciebie jest pasterz. Ty tam poznajesz serce Ojca, że ty nie sirota. On, on pasterz, on troski ukazuje, on realnie, on odpowiada za ciebie. Pasterzy, pasterz i odpowiada, rozumiecie, on odpowiada za ciebie. Sam przed sobą, on odpowiada za ciebie. niesie odpowiedzialność. On niesie odpowiedzialność. I ostatnie, i my modlimy się: Jahwe cytkienu, Jahwe cytkienu. Dzisiaj hebrajskie łamanie języku było. Jahwe cytkienu, se cytkienu Pan z sprawiedliwością moją. Ja wziąłem tylko kilka z pośród innych, też jest imiona Boga. Te, które uważam dzisiaj za najbardziej ważne na dzisiejszy dzień. Inni, też ważniejszy jest. Bóg chwały, Bóg Wszechmogący. Pan, Bóg Wszechobecny i inne. Jest Pan, Bóg, jako dowódca wojskowy, nie wiem jak jak Zastęp, zastępów, o, Pan Zastępów, Pan Zastępów, to też imiona Boga, to też imiona Boga, ale dzisiaj ja tylko wam dał te, które, siedem вот, te, które my z wami rozważali, ostatnie z nich to Jachwet cytkienu Pan Sprawiedliwością obmawiał, Jeremiasza 23, 4, 6, ja całą treść wezmę z tego, 4, 6, 23, 4, 6 Jeremiasza i, ustanowione, nie, I ustanowię nad nimi pasterzy, którzy je paść będą i nie będą się już bały, ani nie tworzyły i żadna z nich nie zaginie, zagini, mówi Pan. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl, będzie panował jako król i mądrze postępował i będzie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 Действительно в Новом Завете каждый из вас ве от тем же наша справедливость от Иисуса походит он дал нам свою справедливость и мы справедливыени справедливостью Иисуса Христа Пана нашего который был укрожирован и из мертвых встал по мертвых встаniu он высвободил przez świętą swoją krew, sprawiedliwość na człowieka, który przystępuje do Niego. Amen. Wtedy nawet, kiedy Twoje pomyłki, różne upadki Bóg podnosi Cię i jest krew Jezusa, która usprawiedliwia Cię w Jezusie Chrystusie. Tak jest w Nowym Testamencie. Ale imię Boga, sprawiedliwość, oznacza, że to pomoże Cię w Twoich modlitwach, bo Ty na podstawie nie nieprosto tego, że to Cię dane to najważniejsze, najważniejsze, że dane to w Jezusie Chrystusie jako sprawiedliwość Jego. To pomożecie odważnie stawać, kiedy diabeł przyjdzie jako szatan. A wiecie, jako szatan przychodzi dosyć często. Nie tak mocno, no często tak. Osobno, kiedy ludzie na samotności, kiedy we wspólnocie rzadziej, kiedy raz te... Nie to, że ty odłączył się, ale czasem, czasu my idziemy i chodzimy, że w swoich myślach, prawda, szatan, on jak raz przychodzi i szatan zaczyna w modlitwach twoich, co takie szatan? On oskarżyciel. Z hebrajskiego można powiedzieć, to zrobić w ten sposób, że to nie ten, który tam raz oskarżył i poszedł, on to też czyni ale generalnie on to czyni bez przystanku, tak jakby jeśli zrobić animację, to jest taka usta, które cały czas e, wymawiają różne złe słowa, bez przystanku, bez, to szatan. I on cały czas oskarża nas przed Bogiem. Czyli jak tylko ty w jego proces wpadasz, on przeciwko Ciebie niczego nie wyszukuje. On, to, to ludzie wpadają w ten proces oskarżyciela bo nad, do, nad dziećmi bożymi jest sprawiedliwienie Jezusu sprawiedliwienie w Jezusie rzeczywiście on i szatan i zlodziej oszust, ojciec napisano kłamstwa i on wyszukuje, u niego jest cała kombinacja on weźmie, tak jak mówię troszeczkę od prawdy, człowiek, ja wam dam przykład człowiek upadł w jakiś grzech u was tak nie bywa, czy bywa? Biblia mówi, że nie ma ludzi, którzy by nie zgrzeszyli tak napisano. Ale jest krew Jezusa. Nie nazywajcie siebie i innych ludzi grzesznikami. No ja mam na wadze ludzi wiary. Ale rzeczywiście ludzie mogą mylić się, gdzieś upadać i, i zazwyczaj kto zna imię, że ona ukorzenione, że Bóg jest, jest imię Boga, sprawiedliwością moją. Я уверил в Бога справедливого, он моим справедливостью. Не я вымышлял свою справедливость. Не, не я был первым Адамом. Справедливее, если так, если поинтересно, можно было бы винный во всем Адам первый. Ну, Ева там. С Адамом раз. Памятай, Ева. И вот. Bo sprawiedliwości, to oni winni, że ja rodzę się w grzechu i ja wchodzę i ja już... Ale Bóg nam dał zwyczaj, wybór, dał Syna swojego, amen, żeby nas wziąć z tego śmiertelnego świata. Ale imię Boga, który Bóg, mój Pan, sprawiedliwością moją, pomaga w modlitwie Cię uświadomić i w stanie, żeby wstać. Rzeczywiście mnie pomaga, wystarcza mnie już tego, że Jezus dał mnie sprawiedliwością swoją. Diabeł tego boi się, ale u każdego imieniu, to wszystko, co jest w imieniu Jezus, jest w imieniu Jahwe w Bogu, rozumiecie? Ono ma podstawy swoje tam. I musisz o tym wiedzieć, żeby diabeł, żeby stać i powiedzieć, diabeł, ty mnie jakby tu nie kłamał, nie krzyczał, nie, nie, to sprawiedliwość moja jest w Bogu. Amen? Moja sprawiedliwość w Bogu. Diabeł jest kombinator, szatan i on próbuje namieszać, weźmie coś od prawdy. Ja mówię, człowiek upadł, on weźmie coś od tego upadku, odrobiny, i namiesza ze wszystkim, że człowiek w poniżonym, e, jak to powiedzieć, osądza sam siebie, nie, nie we właściwy sposób. <śmiech> I człowiek już nie może wstać. Mówi, ja i tak wszystko jest źle i po co w ogóle iść i tak dalej. Oskarżyciel on niemocny duch, ale dosyć natrętny. Ale jeśli powiesz mu, słuchaj, nie masz co tu robić, ja mam, jest Bóg, który jest moją sprawiedliwością. Jest imię Boga, który jest moim sprawiedliwością ja tym skończę weźcie to do swojego życia w swoje modlitewne życie o tym co na początku mówił e, rozmyślajcie jak może, co możecie robić wiarą najważniejsza rzecz w kościele bieżąca to jest zmienić modlitwę dlatego że jeśli ona się nie zmieni to dużo czasu traci się Спокоен Боже